Cały dramat polega na tym, że 7 listopada ponownie zamknięto również biblioteki, co oznacza, że zostałem na kolejny nie wiadomo jaki okres sam na sam z kolejną grą Steve'a Fina. Tak samo jak w zeszłym, nie, na początku tego roku zostałem na czas epidemii z grą Niezłe Ziółko. Dzisiaj zostałem z grą kawiarenka i przed moją kawiarenką gra jakiś dinosaluzzi akordeonista, wyłączam go, bo jest to gra, w którą o ile w niezłe ziółko udało mi się jeszcze przekonać paru ludzi, to tutaj już zostanę z tą grą i nic innego przez czas epidemii nie będę mógł wypożyczyć z biblioteki. Na koniec tej audycji posłuchacie mojego brata. Pierwszy raz skusiłem go i zmusiłem go, żeby co nieco powiedział o tej grze, którą z nienawidził. To może złe słowo, bo nie jest to gra, którą można nienawidzieć, ale jest to gra dosyć słaba. Nawet w porównaniu do niezłego ziółka, która mnie się bardzo podobała. Tak więc zaczynamy naszą przygodę z ręką, nie, z kwiacia ręką. I zaczynamy ją przede wszystkim dlatego, że wpadłem na szalony pomysł, żeby nagrać gameplay, wideo z tej gry. Znaczy właściwie nie będę miał nic innego do roboty, bo przecież to jest wypożyczona gra, to teraz będę miał ją na miesiące. I jako, że ma wariant solo, trzeba będzie to zrobić. Jednak myślałem, żeby nie zrobić niezłego komba, czyli iść do jakiejś kwiacia ręki i nagrać partyjkę, gameplay z jakimś właścicielem kwiaciarni, ale spokojnie Łukasz, Łukasz, to nie jest na tyle dobra gra, żeby robić takie cuda nie ma sensu się w to bawić bo ty już tworzysz epicką produkcję gameplaya z... w kwiaciarni nagrywano. <grywanie> więc po prostu teraz będzie zwykła recenzja a jak się zmobilizuje albo znudzę tak, że zacznę grać w kwiaciarnkę wariant solo przed kamerą to na pewno się o tym dowiedzie złam konglomeratu podcastowego. Żarłok i skóra i mando. Fakusia Bogusia. Szymas. Oraz ich goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu recenzja niezłego ziółka Steve'a Fina, czyli tego samego Amerykanina, który zaprojektował kwiacia rękę jest na Konglo możecie posłuchać tej recenzji natomiast dzisiaj The Little Flower Shop z 2018 roku nie jest to gra, która jakoś specjalnie by osiągnęła dobre rezultaty w BGG, czyli Board Game Geek, największym portalu o tejże rozrywce bo 4238 miejsce. To słaby wynik. To słaby wynik. Gra zajmuje 20 minut. Zalecają od lat 10 wzwyż. Od 1 do 4 graczy. Designer to Steve Finn. Wydane jest to po polsku. Granna. Tutaj w... W pudełku znajdujemy poszczególne plansze dla każdego z gracza symbolizujące naszą witrynę w naszej kwiaciarni, bo w tej grze właśnie prowadzimy kwiaciarnię. I karty, 90 kart symbolizujących wazony i różnego rodzaju kwiatki. Więc jak już widzicie, ten facet lubi takie florystyczne klimaty. Zbieranie ziółek i sadzenie ich do doniczek w zeszłym herbasiusu, bo to było herbaceous, po w polsku niezłe ziółko. Więc ja może dla uspokojenia napiję się zaparzonego ziółka, bo mam tutaj melisę. Teraz nie wytrzymam, teraz ze śmiechu, bo... No nie... Nie mogę, jak ja już przyszedłem do brata i pokazałem, że słuchaj, mam nową grę! Wypożyczyłem z biblioteki, słuchaj, za darmo możemy przetestować. Ale co masz, co masz? Jeśli ja zaczynam śmiać. Nie, no nie, nie, nie mów, że znowu to samo. Znowu gra z, tematymi, z tematami kwiatków, ziół bądź hodowania zwierząt. No tak, mała kwiacia ręka. Ale jednorazowo jestem jeszcze w stanie ich przekonać, żeby ze mną zagrali. Jednorazowo. Melisa uspokaja atmosferę, gdyż to jest gra odparta na mechanizmie draftu. Co to jest draft? Draft to jest mechanizm spopularyzowany. Chyba przez grę Siedem Cudów Świata. To jest w Polsce wydane, w Empikach. Wszędzie może, może zetknęliście się z siedmioma cudami świata. A także ostatnio popularne Sushi Go albo Sushi Go Party. Też można to zobaczyć kupić w Empikach. To jest mechanika, która polega na tym, że dostajesz przykładowo zestaw kart losowych. Na przykład siedem kart. Twój gracz, każdy dostaje zestaw siedmiu kart. I teraz my widzimy, co mamy na tych kartach. Wybieramy jedną kartę, zostawiamy sobie ją i te odrzuty podajemy graczowi z lewej strony, a jednocześnie gracz z prawej strony daje nam swoje pozostałości i my z tych pozostałości wybieramy kolejną jedną kartę, którą sobie zostawiamy i tak przesiewamy te, te karty, ten zbiór kart podając sobie je z, od gracza do gracza, aż zostaną nam, aż, aż je zlikwidujemy tak? czyli aż wybierzemy wszystkie karty z tych siedmiu kart czyli te karty mogą krążyć jak się zorientowaliście wokół stołu i musimy zdecydować, które dla nas te karty są najważniejsze z tego zestawu, czyli to jest mechanika i na tej mechanice opiera się właśnie gra e, Little Shop of Flowers e Miesza mi się ten tytuł oczywiście z The Little Shop of Horror Rogera Cormana, który też miał florystyczne elementy grozy w postaci żarłocznego kwiatka. Little Shop of did you get such a weird... Tutaj jest to, jak słyszałem u jednych recenzentów, że jest to gra, w którą oni nie odczuwali żadnej przyjemności, polscy recenzenci, ale ich córki bawiły się świetnie. I rzeczywiście, jeżeli miałbym komuś to polecać, to córeczka 10-12 lat właściwie tutaj mało jest do grania ale jakby te wszystkie elementy, kolory, kwiatki będą może cieszyć właśnie dzieciaki, które po prostu sobie zbierają kwiatki do wazonu bo właśnie jak ten mechanizm draftu jest zaimplementowany do tej kwiaciaranki. Mamy wazony i w tych wazonach muszą być kwiatki. No nie chcę być sarkastyczny, ale Steve Finn naprawdę słynie z takich prostych pomysłów. I do tych wazonów musimy dawać kwiatki. Super, super, super, super, super. I właściwie na tym polega ta gra, że my draftujemy te karty, żeby włożyć je do wazonów, ale każdy wazon ma określone kwiatki, które przyjmuje. No troszkę już bezsensowne w ramach oceniania klimatu. Dlaczego do tego wazonu można włożyć tylko te kwiatki, na przykład róże, irys? Dlatego, że to jest gra polegająca na zbieraniu parek. Musimy zbierać parki, czyli mamy określony wazon, do którego wchodzi określony zestaw kwiatków i tylko jedną kartę możemy tam włożyć tylko jedną, jedyną kartę, której szukamy. Ale dodatkowo w tych kartach, które nam dochodzą, mogą być kolejne wazony, które też chcemy mieć, bo chcemy mieć jak najwięcej wazonów z kwiatkami odpowiednio dopasowanymi, bo za to są punkty na koniec gry. A także chcemy mieć klientów. I możemy sobie tych klientów dobrać z tych kart. Jak dojdzie taka pani, to ta pani ma taki, takie znaczki. Jeden kwiatek to ona kupi za 2 dolary. Trzy kwiatki kupi za 5 dolarów, a tam cztery kwiatki kupi za jeszcze więcej. I nawet wazon kupi. No i jak trafimy na takiego klienta, to możemy mu sprzedawać kwiatki, żeby pozyskiwać pieniądze na koniec punktowane. Czy wolicie pieniądze? Czy wolicie y y ziółka? Melisa? No, myślę, że jak epidemia będzie się pożerzać, to Melisa przyda Wam się bardziej. Nie wiem, czy w mystery boxach specjalnie dla patronów jest sens wysłać melisę, czy raczej, raczej herbatę, no chyba żebyśmy robili taką paczkę uspokajającą. Dorzuciłbym tam melisę i na pewno, no nie mogę dorzucić karty, bo bym grę w bibliotece zepsuł, ale takie karty z kwiatkami to by były fajne. Takie na zakładkę, o takie uspokajające zakładki z florystycznymi elementami. No To całkiem niezły pomysł. Mystery Box, Patroni, polecam. Dziękuję za wszelkie wsparcie, jeżeli jakieś jest, bo nagrywając to jeszcze, jeszcze nie mam pojęcia. No, ale teraz przejdźmy do mojej oceny tego. Powiem wam tak, grałem tylko raz w zestawie na trzech graczy i trwało to 20 minut, nawet mniej. A to dlatego, że ta gra zajmuje tylko trzy rundy i w tych trzech rundach my bierzemy te 7 kart i wkładamy na, swoje, na swoją witrynkę kwiaciarni. Potem jest druga runda, że jest kolejny karty. Każdy z graczy dostaje znowu te karty krążą i tak samo w trzeciej rundzie. Krótka gra. Ja bym nawet powiedział, że jest to dobra gra, ale raczej chyba jest to słaba gra, bo tutaj za bardzo nie ma co kombinować. Bo jest ona dosyć losowa i wy, no, musiałbym więcej razy zagrać, ale już no, nawet mnie się nie chce grać w tę grę drugi raz. Choć, żeby być rzetelnym, zagram jeszcze w ten wariant solo i nagramy taką eksperymentalną, eksperymentalny gameplay w. w, w nie gameplay gameplay. Choć gej, no może to będzie wesoły gameplay, ale to będzie solo play, więc no zobaczymy. To będzie eksperymentalne, bo ja zobaczę um, raz. Pierwszy raz na żywo jak sprawdza się ten wariant, to będzie coś ala pasjans, a dwa zobaczymy jak ustawienie różnych kamer. Wezmę wszystkie kamery jakie mam i nagramy to, spróbujemy to nagrać na jednym podejściu. Podzielimy ekran na kilka części. Tutaj będą kwiatki, tutaj witryna, tutaj skóra. Zobaczymy tak eksperymentalnie, bo no bo jeżeli gameplay to wolałbym nagrywać jakieś gry naprawdę yy, dobrej, ale może na zasadzie złe filmy to yy, gameplay złej gry będzie jakoś się oglądał bardziej. No, zobaczymy. Może się nie znudzę. Może jako pasjans to się lepiej sprawdzi. Zobaczymy. No, ja bym wystawił tak 4 na 10 tej grze raczej. Tak myślę, 4 na 10. Bo, bo nawet mnie nie ciągnie do powtórnej rozrywki, rozgrywki, bo czuję po prostu, że wazony, jakie dostajesz i te Kwiatki, jakie dostajesz, to jest zbyt wąskie pole działania i myślenia w tej grze. Po prostu trzeba dopasowywać kwiatki do wazonów i nic więcej. Nie ma napięcia. Jakie lekkie napięcie było w herbaciusie, w niezłym ziółku. Tam był element push your luck. Tutaj zabrakło czegoś. To jest taki pasjans... No właśnie, może bardziej w kategoriach pasjansu, jak ktoś lubi układać, ale czy jest wtedy sens grać w pasjansa z przeciwnikiem? Ja wiem, że są takie gry i niektórzy nawet agrikole nazywają pasjansem, choć to moim zdaniem nadużycie. Myślę, że jeżeli to ma być pasjans, to tylko solo. Ja postaram się to sprawdzić, no a jako, że utknąłem na epidemii z ręką na półce i nawet nie mogę jej oddać do biblioteki, no to... Na koniec polecam Niezłe Ziółko, jeśli chodzi o taką chilloutową grę, troszkę pasjansową, ale raczej z przeciwnikiem nawet też sprawdzającą się. To jak najbardziej Niezłe Ziółko, ambientowa gra. A teraz już kończę i wychodzę z mojej kwiacia ręki, odpalę sobie tutaj akordeonistę i pójdę na rynek krakowski nagrać jakieś przebitki z tymi, którzy tam właśnie sprzedają kwiatki, bo zawsze kwiatki na rynku w Krakowie to jest coś, co możecie kupić, choć nie byłem długo i w tej epidemii, nie wiem, zobaczę, czy stoją, nakręcę fajne przebitki do tego gameplaya. Chociaż no, kusi mnie, żeby tak dopasować... Pole gry i miejsce rozgrywki, żeby w kwiecie ręce zagrać, w kwiaty ręce, ale mnie to kusi, ale nie, nie, nie, no. Dobra, dobra, do zobaczenia na gameplayu kwiacia ręki. Cześć i czołem. It's over. Nothing is over. Nic nie just don't turn it off. Dlaczego nie masz nic pozytywnego do powiedzenia o grze pod tytułem Rynka? Jest nudna, jest o kwiatkach. Jak interesujące gry mogą być o kwiatkach? Jest bardzo prosta, przez co uboga w mechaniki i uboga w strategię. Ma bardzo prostą strategię wygrywającą. Aha, czyli jakby kwiatki, dużo jakby kwiatki zamienić na marsjańskie potwory, to już by była strategia lepsza, tak? Nie, bo dalej byś miał tę samą mechanikę jest bardzo łatwa. To znaczy, że jej niski stopień skomplikowania wpływa na mało interesującą rozgrywkę. I to jest to gra nie relaksacyjna. Jest w, ogóle, w ogóle nie jest to gra, która równie dobrze mógłby układać pasjansa. I to jest gra jest relaksacyjna. Taka, tak, tak samo można sobie grać ze znajomymi w tą grę, jakbyś się układał pasjansa, jakby trzy osoby układały sobie pas, same pasjansa. I to jest gra to jest relaksacyjna. To jest to dobrze, to w takim razie to nie jest gra dla mnie. Jest nudna. Poza tym jedyne co ma dobrego to to, że jest, ma ładne obrazki, aczkolwiek to jest wymagane. To jest najnowsza produkcja człowieka odpowiedzialnego za niezłe ziółko. I wszystkie te gry są tak samo nudne. To jest klasyka. Facet zrobił grę... Klasyka, klasyka to jest magia i miecz. Klasyka to jest amulet. Tak, to, to są klasyki, tak, to a nie jakieś, kurde, to, nie złe ziółka. Rzuć kostą. Zgadza się, to jest też bardzo prosta gra, ale to jest gra przyjemna i relaksacyjna to jest relaksacyjna gra, która w dodatku ma jakiś element, w którym można ingerować w życie innego gracza i w jakiś sposób komunikować można się komunikować i osiągać jakieś wspólnie y, y, cele można się wymieniać, można grać agresywnie przeciwko graczom, można grać pasywnie przeciwko graczom w końcu można z nimi współpracować a w tej grze nic nie można robić jest kompletnie pozbawiona jakiejkolwiek interakcji z innymi graczami nie, po prostu jest nudna końcowa ocena Gry kawiarenka, Czy znaczy kwiaciarenka. W jakiej sprawie? Od 1 do 10. Mocne 3 plus brak uzasadnienia rozumiem e, wynika z tego, że gracz chce grać w gry, w których morduje się ludzi ale w postapokaliptycznym świecie i to jest jakaś, nie, bo ty nie, yy, nie lubisz gier, gier po ideologa. prostu z roślinami ja, ja mam dosyć gier z roślinami, ale od tej gry z roślinami zdecydowanie interesującą bardziej interesującą grą z roślinami, która ma zdecydowanie ciekawszą mechanikę jest ta o lesie nie pamiętam jak się nazywa Fotosynteza. Tak. a która gra lepsza, kwiacia ręka czy niezłe ziółko? Obe są tak samo beznadzie no, nawet nie pamiętam, która to jest niezła ziółka. to co wybierasz zioła i siejesz w doliczce. boże. To jest granie w Tetris'a. To jest dopiero Ale... jedno. Kwiacia Ręka to jest najnowsza produkcja twórcy Niezłego Ziółka, czyli tego dlatego, Steve Finn to, jest, to mam tak? dlatego Pana jedną dobrą propozycję. Steve Finn. Niech wyjdzie ze, swoich, ze swojej strefy komfortu i wymyśli coś bardziej interesującego. Tak, to dlaczego polska firma grana na duży polski wydawca wydaje taką grę, która uważasz że nie ma gry w sobie? Bardzo prosta odpowiedź brzmi na to pytanie. jest. Jaka? Taka, że jest ładna. A, ładna. Tak, jest estetycznie atrakcyjna. Czyli dla tych, którzy lubią spokój i kontemplację przy grach, pasjans to będzie jednak dobra pozycja. Zagrałeś raz. Trzeba jutro gramy dwie partie albo trzy partie, bo rząd, żeby odkryć... Chcesz, żeby się pożygał. Żeby odkryć żeby się pożygał. głębie tej gry. Głębie. Ta, ta gra nie posiada żadnej głębi